To jest Ferrari. Hey, nie gadam z pałami. Jedziemy z kurwami, a kurwy jadą z nami. Ej, hey, tacy zabiegani robimy z pieniędzy, co origami. Yeah. Hey, nie gadam z pałami. Jedziemy z kurwami, a kurwy jadą z nami. Whoa. Ej, tacy zabiegani Robimy z pieniędzy, co origami Siódma rano, trzeba robić siano Tylko gotówka, przelew nie to samo Liczy ją Wiktor, bierze ją kabano Robimy z głową, mi z marihuano Przedsiębiorcy, druga służba zdrowia Dystrybucja, same dobre słowa Satysfakcja, egzotyczny towar. Na taki prestiż mordo, to trzeba zapracować. Firmował, tak ciemna szyba w czarnym macie. Jak mamy robić ruchy, to chcę ruszać się we stasie. Jak mamy ściągać duchy, to chcę ściągać się na trasie. Wozimy się powoli, taką mamy ciężką pracę. O, wow, może nie jest Ferrari, a jedno do drugiego tyle, ma że dużo bali Pozdrawienia z bali, pozdrawiamy przedsiębiorców, leżąc pod palmami. Ej, hey, nie gadam z pałami. Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami wo! Ej, tacy zabiegani Robimy z pieniędzy, co origami ye! Nie gadam z pałami Jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami wo! Tacy zabiegani Robimy z pieniędzy co origami Nie mam nic do ukrycia, chowa to się narkotyki Pierdoli się policję i kurwy z polityki Rzucamy wam prezenty jak wujkowie z Ameryki To Ferrari składa wers, mordow rzut to na głośniki. Ej Święty sakrament, nigdy nie jaramy sami Nie wyglądam na księdza, a wiernych mam pod grami. To barbuja także suki często pośladkami I właśnie przez te fale jaram łid z koleżankami Spoko mała, cały czas robię ten papier On wpływa mi na konto nawet wtedy kiedy chrapie on mi na konto, kiedy nie ma miejsca w szafie ma... pierdolę te xy, nie chcę ich tu mieć na mapie Chcę wszystkie, suki zajebiste Rzucam jak odziany, jak domino ser na pizze Ona mówi po koncercie że chce ze mną pikcie Nie mam czasu mała, przecież trzeba robić biznes Ej, nie gadam z pałami Jedziemy z kurwami i kurwy jadą z nami Łop. Ej, tacy zabiegani Robimy z pieniędzy, co origami Ej, Nie gadam z pałami Czajemy z kurwami, a kurwy jadą z nami Łup, oh, ej, hey, tacy zabiegani Robimy z pieniędzy Co? Origami Origami Numer zastrzeżony, wtyka, jarany z kunem Wyzwałem ostre, że nie lubi grać z ogniem dureń Strzelamy prosto w okna, zawodowo, krzyk warunę może wyłapać klapsa, kurwisko, na strunę Boczy jaka Adidas, konopia pełen Z Skurwy bo na kobikach, waga zegar zamyka Żółte lambo pika pika Stryptis na głośnikach, bez majtek dupy widam Nikt nie zadaje pytań Jestem biznesmenem, mamy własne przedsiębiorstwo Narkotykowy rynek, jak chodzimy jest gorąco Rozebrane żmaty, młody kasler kręci porno Na glebę zryna jak za dużo klepie mordą Na glebę, AK-47 Przemysł narkotykowy, jemy na śniadanie z chlebem Na glebę, to nie apteka HP Przemysł narkotykowy, dzwonisz jak będziesz potrzebie